Błękitna parasolka, odsłona następna. Wróciliśmy śmielowa do Łęk Pelin. Konie wprowadzamy do stani, tam spotykam tatuśka. Swojego ucałowałem, przywitałem. Tatuś powiedział, biegnij, zaraz do domu. Mamy gości, musisz się Przywitać Tatuśku Jeszcze słonko nie zaszło Pozwól, że wrócę za chwilę do domu Ale zobaczę te nowe maszyny rolnicze No dobrze, tylko szybko powiedział ojciec Pobiegłem, otworzyłem wielkie wrota Do drugiej połowy stajni Tu stały te nowe maszyny Z fabryki naszej, polskiej fabryki kraj kutną. Najpierw sieczkarnia o napędzie ręcznym i końskim z przełożeniem na kierat. Stały dalej dwie wjajnie do czyszczenia zboża. Stara ręczna i nowiusieńka większa znacznie z przełożeniem na kierat. A dalej patrzę, a tam takie Cztery obrotowie, grabie, napędzany wałem, tożniwiarka, konna na dwa lub trzy konie, bowiem na końcu dyszla jest zaczepiony orczyk, ewentualnie do trzeciego konia. A na końcu zdziwienie nowiusieńka, bryczka, dwukonna, bryczka. Wymalowana jak spod igwy, kozioł wysoki i dwa siedzenia tylne wielkie i ławeczka mieszcząca się pod kozłem. Siedzenia pokryte białą materią, żeby się nie kurzyły, a koła ubryczki gumowe, jak w samochodzie, chociaż z, ze szprychami. Za tylnym siedzeniem zaglądam, a tu wymalowany nasz herb, zarymba. Ale jakiś trochę inny niż ten herb, co mi Gostryj Witalis pokazywał w Czmielowie. Niby ten sam, dwa lwy, jeden duży w koronie, drugi poniżej na murze złote blanki, a jakże są ale ten herb na bryczce był jednak znacznie bogatszy, ozdobniejszy, chociaż przeładowany. Ten herb zaręba, który mistrz pokazywał w Ćmielowie, był taki wysmukły, jak gdyby chudszy. postacie lwów ustryja lepiej się uwidaczniały niż te na bryczce. U te lwy gotowe były do skoku. Takie lwy były jak gdyby dzielne. Natomiast te lwy namalowane na mryczce były odpoczywające. Tak samo jeden na drugim, jeden w koronie, drugi na murze. Ale te lwy to, to nie takie były. Ten cały herb na bryczce był upszczony takimi gałązkami zresztą myślę sobie nie mnie sądzić nie mnie ale nie podobał mi się ten herb dlatego, że artysta takie zawijasy, gałązki różne takie powykręcał i herb stracił na jak gdyby takiej zajadłości tych lwów do walki. Tak. Dowiedziałem się później, że Bryczka była prezentem dziadka ksawerego Przesmyckiego, ojca mamy. Tymczasem za Bryczką nowy dwukołowy pojazd stoi. Ale również na kołach gumowych. Ten mi się dopiero spodobał. Leciusieńki, resorowany, niby jakiś wyścigowy, już sobie wyobrażałem, naszą Kaśkę pomiędzy dwoma dyszelkami, przypiętą i ja na tym pojeździe w galopie. Tak, to był rzeczywiście pojazd, który mi odpowiadał. Ucieszyły mnie te nowe nabytki, ale Tata kazał do domu, więc biegnę. Biegnę najpierw przez mostek i już wchodzę przez kuchnię. Kłaniam się nisko służbie, dalej do salonu. Przy stole siedzi ciotka Irena jej mąż, Edward Mettler. Ubraniu szaroniebieskim, pięknym mundurze oficera wojsk lotniczych, zestarzał się, pamiętam troszeczkę, ale jakaś taka godność w tej jego postawie Edward Metler na pagonach. Są gwiazdki Jedna gwiazdka i dwie belki Pan Edward Mettler majorem I ten piękny mundur Astryj Witalis siedzi obok Jeszcze się nie zdążył przebrać po podróży Astryj Witalis nigdy się przepięknie nie stroił Nigdy wszystko mu było jedno On wiedział swoje Miał ciężar gatunkowy wiedzy Tymczasem nasza służąca Weroncia Kiszko, tak się nazywała Biegała jak fryga Usługując gościom Wszedłem, ukłoniłem się nisko Witam państwa cioteńkę ucałowałem w rękę Pan Edward tymczasem zawołał Andrzejku, to ty już jesteś duży, poważny mężczyzna. Jak cię w tej chorobie w Kokloszu z Basieńką wywoziłem do góry na RWD, chyba na szóstce, to byłeś dzieciakiem, a teraz nie pozwoliłem dokończyć panu Edwardowi. I krzyknąłem, było RWD 6 a teraz będziemy fruwali na PWS-26. To ty już wszystko wiesz, zdziwił się pan Edward. Wiem od tatusia, że będzie lotnisko u państwa hrabiów potulickich, że będzie szkoła podchorążych lotnictwa. Wśród tej radości, wśród nadziei na nowe polskie lotnictwo weszła mama tacą ciasteczek tak zwanych marchwiaczy marchwiacze to była mamy przyprawa fantastyczny był smak tych marchwiaczy ja rzuciłem się do przywitania z mamą i tak ją potrąciłem że ta, cała taca z ciasteczkami rozsypała się na stole no tak, rzekła mama cały Andrzej kiedy ty w końcu się ustatkujesz. Słuchaj, Zasieńko, powiedział strzyj Witalisz. Andrzejka to my nigdy nie uspokoimy w życiu. Możemy na niego tylko liczyć, ale na to, żeby się kiedykolwiek ustatkował, ustabilizował, to nigdy Zosieńką jego będą zawsze wiatry nosiły tak, jak pana Majora w powietrzu na tych RWD i PWS. On ma Zosieńką niespokojną duszę. I powiem ci, że on ma twoją duszę, a mojego braciszka, jego tatusia, to ma chyba trochę zdolności tych artystycznych. I może dużo zdolności matematycznych. Chciałbym, żeby z tego spektrum wyjął coś dla siebie. Stryjciu, co to znaczy spektrum zdolności? Zapytałem. Słuchaj, to jest ten czas zdolności, a ty masz wybrać jedną, jedną barwę, najwyżej dwie. Z tej tęczy, jeśli się rozproszysz, czego ci nie życzę, to będzie kiepsko. Nic z tego spektrum nie zrozumiałem. Poszliśmy spać. Raniutko przybiegła do mnie do sypialni. Moja ukochana pani pokojówka wola. Kochałem się w tej Witrawoli Zawsze taka była Delikatna, wrażliwa Przybyła do nas Spod Wilna Biegała Śmiała się ucieczne. To było Takie dziewczątko A ona mnie szarpie na łóżku Andrzejku, wstawaj natychmiast Wstawaj Natychmiast na naszym polu, tam koło Czernideł, wylądowały dwa areoplany.